Witajcie w Chrystusie Panu, Laudetur Jezus Christus. Moi drodzy, w ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnia się masońska praktyka spalania zwłok, która polega na gwałtownym rozkładzie ciała ludzkiego za pomocą ognia lub wysokiej temperatury. Zaznaczam, że prawo Kościoła z 1917 roku wyraźnie zabrania następujących czynności. Spalania ciała, formalnego współdziałania przy kremacji, nakazywania spalenia własnego ciała lub też ciała innej osoby, bycia członkiem jakiegoś tam stowarzyszenia, którego członkowie zobowiązują się do spalania własnych ciał lub ciał osób im powierzonych. Po piąte, udzielania sakramentalnego odpuszczenia grzechów w osobie, która wydała nakaz spalenia własnego ciała, a która nie chce tego nakazu wycofać. Zakazuje przyznania tej samej osobie po jej śmierci pogrzebu kościelnego. I mamy tutaj kanony 1203, 1240, artykuł 1, numer 5 oraz kanon 2339. A żeby yy, zrozumieć, czymże jest kremacja, a żeby troszeczkę powrócić do historii, za chwileczkę się tym zajmiemy. Zatem kremacja z języka łacińskiego "cremare" oznacza czynność palenia ciał ludzkich po śmierci zamiast ich grzebania. I ten zwyczaj palenia ciał sięga czasów pogańskich, gdyż pierwsi ludzie nie znali kremacji i takiego zwyczaju. Zresztą pogan, Rzymian, Greków, ten zwyczaj początkowo w ogóle nie był znany. Natomiast na skutek błędów, błędnych teorii, na przykład przez głoszenie filozofów greckich, wszedł ten zwyczaj. Pierwsi zresztą chrześcijanie przecież chowali ciała zmarłych w tak zwanych katakumbach. Później grzebali w odpowiednich miejscach do tego przeznaczonych, gdyż nawet Chrystusowe ciało zostało pogrzebane w grobie. Z grobu przecież powstał, aby wstąpić do nieba. A zatem, moi drodzy, ogólnie palenie ciał sprzeciwia się katolickiej dyscyplinie i liturgii, gdyż liturgia i dyscyplina stosuje się do chowania ciał w ziemi, a nie do palenia, a zatem neguje liturgii poprzez obraz, a tym samym sprzeciwia się dogmatom o nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał. Zatem przypomnijmy sobie, że palenie ciał przez pierwsze osiemnaście wieków chrześcijaństwa nie było praktykowane, lecz dopiero później zostało to wznowione przez wroków kościoła. Masoneria zawsze była w obronie palenia ciała, a występowali przeciwko cmentarzom i pochówkom. I od 1870 roku w Mediolanie zaczęto tę ideę palenia wprowadzać przez działania masonerii. Wreszcie przychodzi moment nauki z Watykanu z dnia 19 maja 1886 roku i 27 czerwca 1892 roku zabraniająca katolikom należenia do stowarzyszeń, które wzięły sobie za zadanie szerzenie idei palenia ciału, jak również zabroniła udzielania pogrzebu tym, którzy propria voluntate et in hac voluntate perseverantes usque ad mortem z własnej woli tej woli trwając aż do śmierci, nakazywali się palić. I tutaj można sobie oczywiście to sprawdzić eee, w książce Werns Jus Decretalium, tom 4, 773 punkt. Eichner, Compendium Juris Ecclesia, paragraf 205. Jeszcze co jest ważne, przez Leona XIII Kremacja jako desta, detestabilis abusus, odrażające nadużycie, napiętnowaną została. A więc została potępiona kremacja. Z tego wynika, że kremacja to owoc bezbożnej sekty masonów, która, jak wiadomo, postawiła sobie w planie, walkę z katolicyzmem. Teraz dziesięć argumentów przeciw kremacji. Kościół uważa praktykę palenia zwłok za praktykę barbarzyńską, sprzeciwiającą się nie tylko pobożności chrześcijańskiej, ale również naturalnemu poszanowaniu ciał zmarłych, której Kościół od początku niezmiennie zakazywał. Gdzie można to sprawdzić? Instrukcja Świętej Kongregacji Świętego Oficju z 19 czerwca 1926 roku. I tutaj wyliczę kilka powodów, dla których nie należy palić zwłok. Po pierwsze, ponieważ przecież sam Pan nasz Jezus Chrystus zechciał być pogrzebany według tradycji Starego Testamentu. Po drugie, ponieważ spalenie zwłok wydaje się oznaczać, że ciała są na zawsze rozłożone i rozproszone, podczas gdy rytowi przeciwnemu, czyli inhumacji, czyli grzebaniu, towarzyszy idea śmierci porównywanej do snu i z większą wiernością wyraża chrześcijańską wiarę w zmartwychwstanie. Po trzecie, ponieważ inhumacja, czyli grzebanie, wyraża symbolikę chrześcijańską i biblijną ciała pojma, pojmo, pojmowanego jako ziarno, które daje miejsce nowemu życiu. A zatem, jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Lecz jeśli obumrze, wielki owoc przynosi. Po czwarte, ponieważ cała liturgia kościoła, cała liturgia kościoła oddaje cześć ciału zmarłego, które było świątynią Ducha Świętego, i przeznaczone jest do czego? Do zmartwychwstania, podczas gdy kremacja niszczy je gwałtownie w ogniu, a ogień przecież jest symbolem czego? Ognia wiecznego, czyli piekła. I po piąte, ponieważ Kościół zawsze praktykował kult reliki, relikwii świętych, zaś karę ognia przeznaczał dla ciał zatwardziałych przecież heretyków. Po szóste, ponieważ już pierwsi chrześcijanie mieli to w pogardzie, czego dowodzi na przykład poganin e, cytowany przez Minucjusza Feliksa w dialogu pod tytułem Oktawiusz. I tam jest napisane, chrześcijanie pisz Exekrantur Rogos et Damnan ignium sepulturas. Proszę bardzo. Po siódme, ponieważ wszędzie, gdzie rozpowszechniła się Ewangelia, kremacja znikła. Po ósme, ponieważ kremacja została ponownie wprowadzona przez nieprzyjaciół Kościoła, najpierw wraz z rewolucją francuską, a następnie w XIX wieku, a po co? Ażeby zanegować zmartwychwstanie ciał i zwalczać tym samym kościół. Po dziewiąte, ponieważ to właśnie masońska sekta organizowała i organizuje stowarzyszenia promujące kremacje. I po dziesiąte, ponieważ to ta sama sekta zażądała i uzyskała zgodę, i tu dla Was jest ciekawostka, ta sekta zażądała i uzyskała zgodę, od kogo? Od Pawła VI papieża, na zmianę prawa kościelnego, sprzeciwiającego się spalaniu ciał co było już, moi drodzy, którymś z kolei ustępstwem neomodernistów na rzecz wrogów kościoła. A to jest taka ciekawostka na koniec. Papież Paweł VI pod wpływem sekty masońskiej, która zażądała i uzyskała zgodę od tegoż papieża, aby zmienić prawo kościelne. Także, moi drodzy, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam was w Chrystusie Panu. Laudetur Jezus Chrystus.